Pan Jarosław Figurski właśnie zakończył drugą zmianę, jeżeli chodzi o ustanowienie rekordu Guinnessa. Przed chwilą wysiadł Pan z ciągnika. Proszę powiedzieć, jak przebiegała druga zmiana w Pana wykonaniu. No, doskonale, ciekawe doświadczenie. Duża prędkość jazdy, ciągnik oferuje wiele rozwiązań, które zapewniają maksymalny komfort, pomimo tego, że jeździliśmy po łące, która jest bardzo nierówna. Bardzo nierówna, jednak zestaw Deutzfahr 750 7250 TV z trzema kosierkami zachowuje dużą precyzję, dużą precyzję jeśli chodzi o wykonywanie tego, tego pokosu, tego cięcia i przy tym zapewnia operatorowi duży komfort jazdy, to też ważne. Jakie osiągi w tym drugim sektorze, który, który Pan obsługiwał? Tak, to było 10, ponad 10 hektarów. No z takich danych, które udało mi się odnotować, ponieważ szybko zmienialiśmy się na następną stację od razu, na następne pole. Średnie spalanie na hektar to było to było około 30 litrów. A jak się Pan prowadziło, ciągnik na tych mniejszych poletkach? No bo pierwsze to było tutaj olbrzymie to pole, a te drugie już pozostałe już były sporo mniejsze. Mniej regularnych kształt na pewno. Więcej manewrowania, ale bardzo proste to manewrowanie, bardzo można szybko, szybko zmieniać kierunek jazdy, obsługa samych, samych kosiarek też nie przysparza problemu, także, także szybko obsługa maszyny, zmieniamy kierunek jazdy, od razu ustawiam się w drugim przejeździe, błyskawiczna obsługa, szybki start i jedziemy dalej w kolejny przejazd. Ustanowicie rekord Guinnessa? Na pewno tak.